Sadziłam ja cybuleckę i sadzić ją będę, kochałam ja Mateusa i kochać go będę. O, mój Mateusie, co moja siedzi, boję się z Mateusem, całuję się za piec, w kąciku, siacher, maher, po cichu. O, mój Mateusie, moja siedzi, boję się z Mateusem, całuję się za w kąciku, siacher, do swojego najmniejszego do bydła, do bydła A my sobie z mu obydwa, obydwa O mój Mateusz, moja ja się się z Mateusem Całuję się za piecem w kąciku, szachermacher ma po cichu. O mój Mateusz, z moja ja się się z Mateusem się za piecem w kąciku, szachermacher ma po cichu. Do swojego najmilszego dołowiec, dołowiec A ja sobie z białowiec ja białowiec ja białowiec. O, mój Mateusie, sama ja siedzi, boję się z Mateusem Całuję się za piecem w kąciku, szachermacher po cichu O, mój Mateusie, sama ja siedzi, boję się z Mateusem Całuję się za piecem w kąciku, szachermacher po cichu i od swojego najmilszego do, do siana, do, siana, do siana. A my sobie z Mateuszem do rana, do rana O, o ja mój Mateusz, co moja siedzi, bo ja się z Mateusem Całuję się za piecem w kąciku, siachar, maher, po cichu O, mój Mateusz, co moja siedzi, bo ja się z Mateusem Całuję się za piecem w kąciku, siachar, po cichur swojego najmilszego pod łosko, pod łosko, A ja sobie z Mateuszem na łosko, na łosko O, mój Mateusie, za ja się dziwuję się Z Mateuszem, całuję się za piecem w kąciku Siacher, macher, po cichu O, mój Mateusie, moja ja się się Z Mateuszem, całuję się za piecem w kąciku Siacher, macher, po cichu